What's um signal information on Moja łaska pojawiła się podczas tego czasu świadectw, aby to była Twoja godzina, aby to była godzina hybnu wyśpiewanym na cześć Twojej obecności w nas i Twojego działania w nas. Przyjdź Duchu Świętym. Przyjdź Duchu Świętym. Maryja zapraszamy Cię też na tą godzinę świadectw. Bądź z nami, bądź naszą wersją. Przyjrzyj się, przyjrzyj a... działa i Panu Bogu, że daje mi ten dar uwagi. Myślę, że żebyśmy, yy, Panu umaga temu, kto chce sobie pomóc. No na przykład w ten sposób. Wstać i wziąć to. Wziąć to, co ma. Wziąć to, co ma. Chwała Panu. A. A. A. A. <śmiech> ja mam pani kałka się przyjechać z Wrocławia od 12, 13 lat jestem rozwódką cywilną. Od pięciu ja przyjęłam łaskę na krócenia, obronę otuchu święty, twarza charyzmatyczne, rekolekcje ignacjańskie wszystko istotnie i wydawało mi się, że już mam życie ustabilizowane, łatwo przyjęte. W czerwcu ojciec na spowiedzi zwrócił uwagę, że muszę walczyć o męża i ja powiedziałam, że mi się nie chcę, bo to wcale, bo to bardzo trudno żyć z drugim człowiekiem. I on powiedział, że jest bardzo osobą chorą, i muszę modlić się o przedmiotem serca, zarówno dobrze jak i jego. Żeby między nami była taka miłość, jaka między Trójcą Świętą. W związku z tym zaczęłam, tak jak mi powiedział, ojciec od czerwca, witanie do najświętszego Sakramentu. W Sierpniu byłam w Bydgoszczy, w tym mieście. I tam spotykam osobę, którą kiedyś tam przeżywamy kolekcję. Jest taka wspólnota sycha. Ja mówię, no. a <śmiech> w wydoszy działa ja tak świetnie. Ja tak sobie mówię, no dobrze. No to Panie Boże, ja <śmiech> rano, w miesiącu mogę do wydoszy z Czesławy wyjeżdżać. Ale przyjeżdżam do domu, wchodzę na stronę okazuje się, że wspólnota z jest tam przez Marti mnie nie no, wywrócone. I mówię, dobrze, to mi już jestem w jednej wspólnocie. Ja się pogubię, no tyle wspólnot. E, w dialec z reklamację ignacjańskiej zajechałam do limpoka Kalanowa, i tam 15 sierpnia nie było już miejsca, ale okazuje się, że dostaje miejsce koło biskupów, koło ceny Maksimery na kawę i siostra mówi, wydając klucz, pani to musi być sama konsekrowana, pani mówię nie, bo to na pewno dziewica. Ja mam być dziewica, że ja mam tym nęże. W sierpniu idę, w, jest wrzesień, idę na spotkanie pierwszej wspólnoty z Sychar, potem w październik druga wspólnota, przyjeżdżam tu, ale sobie myślę, nic ciekawego mnie to już nie spotka, bo przecież rekolekcje nacjańskie fora, ilość seminarów nowych do uświętu, no ja już wszystko wiem. No i tutaj moja dycha została w, w nos, bo takiej rekolekcji jeszcze życie nie przeżyła. A wczoraj, pamiętacie, gdy mi mamę i te o przebaczenie i przeproszenia siebie nawzajem, chwała Pana, że do mnie podeszli mężczyźni i przepraszali mnie jako żonę, bo ja mogłam prze przepraszać mojego męża, tych wszystkich mężczyzn, którzy do mnie podeszli i przebaczać mojemu mężowi. Efekt jest taki, że po skończonej mszy... Zadzwoniłam do mojego męża, próbowałam się już spotkać od czerwca z nim i nic nie, się nie podało. I spotykamy się dzisiaj o godzinie 18. Bardzo Was proszę, otulcie nas na bitno, żeby ja mojego męża nie zabiła nim. <głosy> <głosy> I mając, y, wiedząc, że od nas na znakowitwą, wiem, że w imię Pana wszystko jest możliwe. Chwała Panu, Panu mamy. Dziękuję. Tak. Jest. jestem z Wrocławia. I przede wszystkim chciałam podziękować tutaj Panu za to, że no, razem. <śmiech> przyjechaliśmy z moim mężem Józefem, dostaliśmy taką łaskę i jesteśmy tutaj razem. Wczoraj na modlitwie poprosiłam Pana Boga o to, aby właśnie dał mi taką odwagę głoszenia Słowa Bożego, żeby w końcu nadała odwagę i po prostu mówmy Stawała w prawdzie i mówiła, co o tym myślę. Yy, po prostu, yy, jakby, jakby, tak jakby broniła swojej wiary, swoje, swojego yy, stanowiska, po prostu stawała w prawdzie. I otrzymałam wczoraj takie słowo, tutaj dzięki, yy, yy, yy, tak, tak, yy, dzięki właśnie uprzejmości ojca yy, mogę teraz yy, przed, yy, przeczytać. I otrzymałam takie słowo. Oto ja Was posyłam, jak owce między Bądźcie więc roztropnymi jak węże, a nie jak gołębie. No cóż, cóż to dodać i cóż to ująć? Ty otrzymałam to, o co prosiłam. Chwała Panu. Pana. Mam imię Joanna. Żadnie moim marzowi było procesem i już się dokonało. Nie czuję żadnych e, nieprzyjemnych emocji. Natomiast e, cały czas to się ubierało i wiedziałam co to jest. E, I wczoraj, kiedy był ten moment, kiedy mogłam podejść i podeszła e, tutaj do słowa jako do mojej mamy, wtedy... E, poczułam ogromne uwolnienie, popłynęły łzy takie oczyszczające i wtedy właśnie Jezus dotknął mojego serca i wierzę w Twoja osobę, głęboko przekonana, że On już uzdrawia i dokończy to, co jest niedokończone w naszych relacjach i czuję ogromną, ogromną wdzięczność. I chciałabym się biegać i biegać i chwałać się Boże, Jego w Trójcy, Jego świata, Ja może nie będę korzystał w dobrodziec, współczesnej cywilizacji jakim jest mikrofon, bo dzięki Panu Bogu, zawsze rady bez mnie. Kiedy modlimymy się, mówiąc o Ojcze Nasz, Bogiem Bresza, przyjdź w Rulestrę Widziałem, że to przeze mnie na wyjściu i tego doświadczyłem wczoraj w momencie stawienniczego. Ja prosiłem o dar poznania. Okazuje się, że Pan, Bóg na i na tarwotę, to sił na oko i zobaczyłem dar wątpliwości, ponieważ jestem z naturą chorychem, po to powodowało no, niemal część problemów, bo regionem dosyć nerwowym i wywołowym i myślę, że ten dar otrzymał prawdę. Tak. Mikrofonu zarabiam y, na życie mówiąc, więc chyba mnie słychać. Y, mam Gosia z rubina. Dla mnie wczoraj zaczęły pękać mury Jerycha. <śmiech> Zaraz się płaczę. Proszę. Y, I miałam też wizję, że taki mur zaczął pękać, takie pęknięcie rysy w sercu mojego męża. I czuję i wiem, jestem pewna, że wszystko będzie dobrze i staniemy razem z mężem dawać następne świadectwa. Od której nasłuchajmy będzie jedne słowa, które będą mi towarzyszyć, iż to, podbiegam kolejką cały czas. Nie bój się nie lękaj się. bo Jezu. Bóg jest Panem mojego życia i niech zwycięży, niech zwycięży dalej. Bóg jest Panem mojego naszego życia, chociażbym chodził w ciemną doliną, właśnie o niebo Ty jesteś ze mną. Jezu, ufam Byciu wierności, byciu wierną żoną, w tym, że to sam wystarczy. Jednak mimo wszystko potrzebują zawsze potwierdzenia. Ja potrzebuję przypominania. I od miesiąca był taki trudny czas dla mnie. Rozmawiam bardzo dużo z ludźmi. I mi daje dużo siły. I tego rozmawiam tyle. z ludźmi i mi pomagam. jest taka egoistycznie, ale taka jest prawda. I tutaj od, od, od nowa zostało mi przypomniane to, co już e, rychwał na od mnie odkrył, e, to, co przez te dwa lata się zdarzyło. I dziękuję Wam Bogu bo, um, za to, że w ogóle to miało miejsce. Dziękuję za spółnotę i nawet drobne pamiętania dotyczące spółnoty, o których e, czasami nie śmiałam, czasami żartem z Andrzejem rozmawiamy, że rozmawialiśmy w końcu kłar, a one się stają. E, dla mnie, było mnie sami tym zobaczyć sześciu kłady warunków skarodkich to było, to było jedno z naszych marzeń. Nie słyszeliśmy? To było jedno z naszych marzeń. go potrzebujemy i tak właśnie chciałam wam powiedzieć, że gdybyście się nauczyli go wyjubić więc taką niesamowitą pociechą i taką słodyczą i dobrocią, że naprawdę nikt nie jest w stanie go zastąpić i chwała Panu przyjechałam i tak sobie pomyślałam o wszystko jest w porządku dochowuję wierności, Trwało w trwam dalej. Jakoś do mnie dotarło, bo to już tyle lat jestem sama z dziećmi, że, że tak w zasadzie to ja się modlę o, o uzdrowienie mojego małżeństwa, ale tak naprawdę nie wierzyłam, że, że, że może jeszcze dojść do, do, do czegoś takiego, jak, jak uzdrowienie, jak powrót. To, to już wydawało mi się, niemożliwy. Potem kolejny krok uświadomiłam sobie, co by to było, gdyby rzeczywiście mąż wrócił. W ogóle to jest, jest niepojęte. No i trzecie, po prostu wiara siedza mnie powaliła. Po prostu wypowaliła. powaliła. mnie tak w stół, że on już, wiecie, że on już działa, że on już, że on już to wszystko robi. Dziękuję. Chwała, Chwała. Chwała pan. Jestem niezwykle radosna. Jestem niewyobrażalnie radosna. Przeżyłam 28 lat separacji w bardzo trudnym, kryzysowym małżeństwie. Od ponad dwóch lat jestem w domu. Nie spełniło się moje marzenie, i oczekiwanie, że pojednaliśmy się. Co prawda w ostatnim momencie było nasze spotkanie, kiedy ja byłam w stanie rozpocząć jakąś taką spokojną rozmowę z mężem i porozmawiać o tym, jak bym chciała, żeby nasza relacja w tej sytuacji, czy nasze relacje zlicznie wyglądały. I ta rozmowa się odbyła, ale nie przeżyliśmy takiej rozmowy i przebaczenia sobie. Ja próbowałam powiedzieć, przebacza. ale mój mąż powiedział, że nic nie pamięta. I nie było takiej otwartości. I to, co przeżyłam wczoraj, to łaskę spowiedzi, który ojciec powiedział, że ja mogę nas spowiedzi przyjść i poprosić Pana Jezusa. Dla mnie to było niezwykłe, do, do mnie to tak dotarło. Ja się czuję bezsilna. Od chyba 2000, końca 2001 roku, regularna spowiedź, bardzo częsta Eucharystia, a jednak tak wielki często smutek w sercu. Może tego nie widać wśród moich przyjaciół, gdy jestem. Bo zawsze jest to, tak, cieszę się, że z nimi jestem, że pewnie daje mi wiele tego uśmiechu i radości. Ale w <tryk> nosiłam smutek, ciężar. Nie umiałam się z tym, zupełnie dać rady. Ostatnio to przygnębienie było już dla mnie straszne, tym bardziej, że muszę jechać do domu w tą mój mąż. może dalej emitować rzeczy. Bardzo się tego wołam. I, I to właśnie ta spowiedź, którą przeżyłam, ta łaska, którą dostałam, ja się nie muszę tak strasznie starać, że, że tak wiele rzeczy dzieje się siłą Bożą i że mogę zaufać. I, I później ta łaska w czasie mszy święty, kiedy mogłam podejść i przeprosić mojego męża. Naprawdę głęboko z serca przeprosić. A nie tak, no tyle lat pracowałam w Sycharze, od 2003 roku nad przebaczeniem, nad ustawaniem relacji, nad zmienianiem się. A jednak ciągle to wszystko było niezałatwione. Myślę, że również uzyskałam przebaczenie mojego dziecka. Nie byście mnie wybrali, ani ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał, abyście na modlitwie otrzymali wszystko, co z wiarą prosić będziecie. Chwalić Panie. Chwała. Ja Nie <głos> mi też się trzęsą nogi. To znaczy, to są moje kolejne rekolekcje, sypa. Ale nie ukrywam, że czekałem długo na rekolekcje w duchu charyzmatycznym. I bardzo jestem wdzięczny Jezusowi za to, że wspólnota zyskała księdza charyzmatyka i ojciec Donald jest z nami. i Już łyknął temat i myślę, że zostanie. sercu mi tutaj mówi, żebym też nie obraził księży, którzy są <śmiech> w <sobie. śmiech> Ale myślę, że to też w jakiś sposób jest nauką dla księży, żeby takiego ducha mieli w sobie, którego będą zasiewać w serca wszystkich ludzi u siebie. Takiego ducha otwartości, żeby umożliwiać ludziom spotkanie z Bogiem, żywym. tak jak wczoraj Wszyscy z nas mogli doświadczyć, jak ojciec zaangażował wszystkich właśnie w taką modlitwę. No i ja wczoraj wystąpiłem w roli. No nie ukrywam, że, że nie było to łatwe dla mnie, bo musiałem być tatusiem, mężem i wziąć na klatę, przyjąć to wszystko. <śmiech> <śmiech> się no. nie? <śmiech> Ale ja mogę Wam powiedzieć z drugiej strony, jeżeli dopatrzmy tego, że ja nie chcę być tutaj, nie chcę robić co chcę ze mną. No i cieszę się, że, że było tyle księży i że był biskup, więc jestem wdzięczny, że wspólnota się powiększa i że no mam nadzieję, że w przyszłości Jezus będzie mógł jeszcze więcej ludzi zaangażować w to za to, w to. że mój anioł służb tutaj podejść i powiedzieć. Wydawało mi się, właściwie była przekonana dotychczas, że Pan Jezus dotyka wszystkich, ale mnie nie. Gdzieś jest taki mógł, gdzie ja nie słyszę nie widzę i na pewno nie, nie dostąpię tego, że będę dotknięta. A jednak jest to nieprawda, jak muszę tu wobec wszystkich, przeprosić na anioł o do sytuacji, w jakiej jestem. Nie jestem w klubie seniora, nie jestem w biurze matrymonialnym, nie jestem u wróżki, tylko jestem właśnie tutaj. I to właśnie Pan Jezus mnie tutaj przyprowadził. Dziękuję, przepraszam, a i będzie trwało, że nie jest to wszystko takie proste. Ale na pewno już ten pierwszy krok gdzieś poczyniłam. Natomiast teraz tak siedząc i słuchając, też przyszła mi taka jedna myśl, bo nie podeszłam do Artura jako do męża, którego chciałam wybaczyć. Natomiast teraz przed chwilkę zrozumiałam, że że jego rola to też była rola y, taty i to już kiedyś ktoś mi powiedział, że, y, że gdzieś mam przypracowane relacje z moim ojcem. Wczoraj w z Arturem już po wszystkim on też mówi do mnie, że nie wie jakie mam relacje z ojcem i ja teraz poczułam, że, że to jeszcze coś muszę y, przepracować i to jest takie światło dla mnie. Tak. Ja, jestem skryczna, to jest 18 km ja jestem w Ja jestem po kryzysie, jestem z mężem i żyję w szczęśliwym małżeństwie odmianym, i Chwała Panu za to, ale od wielu lat jest będzie coś takiego i wczoraj się znowu to ujawniło i pokazało, że ja mam przekazać taką ważną treść że te osoby, które w małżeństwie, współmałżonek, żony, żona, mąż, którzy nas bardzo ranią, a my trwając w wierności i w miłości dla nich, mamy, mamy wiedzieć to, że te osoby, ten współmałżonek, raz na nas, nas raniący również bardzo cierpi i on nie jest w komforcie życia, w komforcie psychicznym mimo, że zranił, mimo, że mówił, mimo, że odszedł, mimo, że w cudzysłowie wybrał inne życie, nie jest w komforcie i nie jest mu dobrze. I mam takie poczucie, że pan powiedzieć, że pan poprosił, żeby mi się mówili o to, żeby pan ich błogosławił, o to, żeby byli szczęśliwi. A szczęśliwi będą tylko wtedy, jak wyprostują swoje ścieżki. I chcę prosić dla tych współmałżonków, i współżony i mężów waszych, Moje porównienie, również. módlmy się za nich, niech Pan Bóg im codziennie błogosławi, i prostuje, i, i, żeby byli szczęśliwi i prostuje ich ścieżki. Wtedy oni będą szczęśliwi, wtedy będą spokojni, wtedy poczują spokój serca i będą szczęśliwi, nie inaczej. Dziękuję pa. Publicznością. z publicznością. Jako Izbę Taki Śwadecką uważałam, że to jest dla świadostwa, która się z mężem albo żona odwrotnie. Ale ja od lutego przechodzę, taki kryzys, kryzys trzech lat przechodząc, o czym nie wiedziałam. Także, jakby mi się to przeżyłam no, inaczej. Tu przyjechałam i początki były ludzie, o to chyba już nie tak. Ale kolejnych dni radnych byli samorzący. Wyjście przed ołtarz, proszą wami, No, nie ale... zaropało się, co mi się do <skrym sad tampań> Ale jak powiedzieli babcia, to my tak, a dana, żeby za mnie wyskoczyła. <sad>... Tak, że wyskoczyłam, że gdzieś tak, tak się w ołtarze. Ja w się ogólnickim, nie, to dobrze mi, że udało mi się wyskoczyć przez kogoś, by taki moment, że potem jak powiedział, że bądź i mamą, i żoną, i wejściową, i, i no, po prostu i babcią do no, wszystkich. To było no, coś mi stało tego. No i wszyscy, no co mam, no, prawda? przebaczenia, a ja to, to, a ja to, nie, to też bym chciała. I w tym momencie dziadek dla mnie mam. Przepraszam, że mnie ja nie pamiętam. <grym> Przepraszam I... myślę, że to jest nie Ja to było słuchajcie, bo coś nie stało że być w mojej myśli, także ten jest nieznajomy, czuwa, jakby I ten obraz Jezusa Ani tak. A nie tak. Nie tak. idzie do ciebie. Od swojej tej dostałam na nowej mieszkanie, przyszłam tutaj na żadę. Nie wiem czy babany, czy nieszczęski chłopak, teraz, bo Was wszystkich poznałam, cyfra poznałam. Po prostu chyba pozwoliłam to wszystko przeżyć, że mąż się się nie wyprowadzi. I na się nie, <ślad> nie? <ślad> I tam, tam, tam, tam, tam. słuchaj taki obraz w domu, chociaż ona to mnie wszystko podpisała, jak ona bo inaczej to zginę. Nie <śmiech> wyjeżdżasz w tej drogi. No, Ale ten obraz poświęcił ksiądzom w kogolęcie. Oczywiście sama mam w domu. I tak patrzy, no gdzie na ja to zabierz? gdzie na to zabierz? Tu nie, tu nie. Tutaj jest ten kryzys, no jest. W <śmiech> tamtym kryzysie. A to wakacje z a to wycieczka do Lwowy, a to... I najwyżej to wszystko... Nie, to trochę jak tramwaleciki. Wakacje to... z Choroskiej. Super, bo po długim pięć minut. Ale jeszcze oczywiście wyskakuję. Oczywiście bardzo też. Dziękuję bardzo. No. Mądrość proszę. I chciałbym się naprawdę nawrócić z całego serca i przepraszam Cię, mój Boję Rzulu, w którym 19 lat nie jestem z Tobą. Za wszystko Cię przepraszam, za moje zachowanie, za mój wulkanizm. Za wszystko Cię przepraszam i życzę błogosławię Ciebie w jego ustroju. Ha, ha, no. Nie miałam mózgu, ale już to nie miałam, ale wczoraj. Tam. Panie dobrze, że jesteśmy tutaj. Ja się z tego też, również cieszę. I teraz do rzeczy. Jestem słuchar, już od budowisku polskim prawie od początku. I powiem, że największe łaski dostają właśnie w tej wspólnocie. Tutaj w czasie naszej rekolekcji była mowa o tym, że należy zacząć przemianę człowieka od siebie. To jest jedyny człowiek, którego można przemienić. Mnie właśnie towarzyszyła ta myśl, że chcąc zmieniać świat, należy zacząć zmieniać siebie. I wierzę, że ta przemiana we mnie nastąpiła. Oczywiście lepsze jest świadectwo niezależnie światło, ale ja po prostu tak <śmiech> w tej chwili w swojej się, a y, zaczęło się to właśnie od rytkowego. Tam było pierwsze takie mocne uderzenie, no i potem stopniowo dreptanie. Nie było takie spektakularne wywrócenie życia na, na lewą stronę, dlatego że jeżeli się chorowało w dłuższy czas, był uzależniony Też jednak szybko, tylko musi być jakiś czas robił tak na to poświęcony. Więc szanowałem się. Próbowałem. Ja, prawda, tego, chodzę, podle się to, tam, to siarko, i umadam. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. I w końcu przyszło, że tak powiem, łaskę zrozumienie. Słuchaj, no, facet. Jesteś wielki, ale tylko fizycznie. <grym> I bez mojej łaski, to po prostu nic nie zrobisz. No to ja mówię tak, panie Jezu, nie najlepszy przyjaciół, to jest zależność śpińską. Widzicie co? Nie ma Nie ma. Było wiele uzależnienie, powiem, ogólnie. Um, seksopolizm. Polografia, aktorel, a coraz dziękuję Panu, że się, że tak powiem, tego pozbyłem i dziękuję również za łaskę, że się nie wstydzę wszystkim przyznać grzeszy, ale już teraz tego mam nadzieję więcej nie robić i powoli też mieć zdążać tą drogą, którą wybrałem i na której mam nadzieję, że Pan mnie podtrzyma. A teraz na koniec mówimy biskup Polowy, więc ja mam taki, ja to mówię przyboru, można to nazwać niezbędny. Proszę. To jest moja pałowa wersja Pisma Świętego. I tak sobie właśnie dzisiaj przed, przed tym tutaj świadectwami Pani, pomyślałem, panie czy ty masz jakieś słowo tam? I zabawa na zasadzie Wielki Kraków. Otwieram i czytam. Przyprowadzono mu bucho i prosili go, żeby położył na w rękę. On wziął go na bok od włożył palce w jego uszy i śladąc dotknął mu języka, a spojrzawszy w niego, western, rzekł do niego, enfanta, to znaczy otwórz się". Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Co inni przyczyniają, chwała. <śla> dziwne. Kiedy wyszła taka sytuacja, że po prostu, że położyć na powiedziałem sobie mm, to jest trudny temat i, i nie wiem. Ale pomyślałem sobie to jest to jest tak, że to ty zmieniasz nas. Jeżeli chcesz akurat tam nie użyć na, na swój sposób, to, to, to ja się na to zgadzam. Byłem z 20 o konferencję przygotowaną i nie wiedziałem, o którą będę mógł, nie wiedziałem o mówię. mówię, dopiero jak to przyjadę, dopiero jak was zobaczę, jak poczuję tutaj pas, to, to będę musiał coś wybierać, bo po prostu nie wiedziałem, nie wiedziałem co, co robić. wybrałem to co wybrałem i Wiem, że to on prowadzi, Duch Święty, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczny księdzu Pawłowi za to, że nie znając mnie zaufał Bogu. Chciałem powiedzieć też, nie mogę w ogóle, żebym za słodzić, ale po prostu chciałem powiedzieć, że jeśli będziecie przybywać, to jest moje doświadczenie też, czy będziecie przybywać wiele, ale na pewno wiele przebywacie z ludźmi świeckimi, z małżeństwami, z rodzinami i z taką społecznością, jaką jest syfra, to na pewno będzie się budowało na naszego państwa bo prawda jest taka, że nasze kappaństwo buduje się z waszych małżeństw. Yy, I utkamy jest nasze <coughs> z waszych małżeństw. I to jest, jakaś prawda, którą ciągle odkrywam, yy, że ja nie dzięki, nie tylko dzięki kapłanom, ale właśnie dzięki świeckim dostaję siłę. A już tą siłę siłę, proszę przekazać, to w takim prostym gestie ucałowania Jęki biskupa. Naprawdę jestem pod totalnym wrażeniem tego człowieka. Mądrości jego. I bardzo mi były potrzebne te słowa, które on powiedział na katechezie początkowej, piątek. I bardzo, bardzo mi było potrzebne to, co powiedział mi. Było potrzebne to, co powiedział w czasie naszych spotkań. Nie wiem, czy to jest Andrzeju nagrywane, bo nie było to nagrywane. To akurat nie. Nie było nagrywane. No, szkoda, bo tak bym powiedział. Tak, ale może gdzieś jakaś mała relacja z tego, co było takiej forma, na jakieś pytanie, odpowiedzi gdzieś gdyby się tak ukazała, taka na jakimś takim to byłoby tak fajne. No, Trosz, troszkę streszczone. Kończąc, chcę naprawdę podziękować, bo, bo Pan wie, wie, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, wie, co robi i uzdrowienie dokonuje się przez relacje. Ja widziałem, jak Janżynka mówiła, na początku sobie tak, ona dostaje dalej uwagi. Ona dostaje od uwagi. Tak. Pan będzie, będzie nas dalej uzdrawiał. I wiem, że to słowo gdzieś zasiane w nas, między nami w relacjach kapłańskich i małżeńskich i tak w ogóle tutaj, że to słowo będzie nas trwało. I za to jestem wam pokój i Bardzo wdzięczny chwały, to są i chwalej